Drzewko Drzewo było piękne, z zielonymi liśćmi i długimi gałązkami. Rosło sobie w parku, obok wielu innych drzew. Lubiło słuchać szumu wiatru i kapania deszczu. Lubiło też wygrzewać się w ciepłych promieniach słońca i słuchać świergotu ptaków, których pełno mieszkało w okolicy. Lubiło patrzeć na bawiące się niedaleko dzieci, które wesoło biegały i skakały, śpiewały piosenki i śmiały się serdecznie i głośno. Najbardziej zaś drzewko lubiło, kiedy wiosną na jego gałązkach zakwitało dużo maleńkich kwiatków. Wtedy pszczółki, motylki i bączki latały wokół niego to tu, to tam, i zbierając słodki pyłek, delikatnie głaskały je swoimi skrzydełkami. Drzewo było zadowolone z tego, że jest drzewem i że wyrosło właśnie w tym miejscu świata. Było szczęśliwe. Pewnego dnia na jego gałąź sfrunął dziwny ptak. Najpierw cicho siedział, układając dziobkiem piórka. Biercił się przy tym na wszystkie strony I robił śmieszne miny Drzewko pomyślało Że to chyba jakiś śmieszny ptaszek I zaczęło się mu przyglądać Nagle zwierzątko otwarło dziobek I zaśpiewało Była to najpiękniejsza piosenka Jaką drzewo kiedykolwiek słyszało Stało więc wsłuchane w te miłe dźwięki i oczarowane śpiewaniem Zamknęło oczy, żeby móc lepiej usłyszeć tę przepiękną melodię Słoneczko miło grzało, a ptaszek cudownie śpiewał I drzewku było teraz tak miło jak jeszcze nigdy Ale właśnie w tej chwili śpiew nagle ucichł I ptaszek odleciał Drzewko było zdziwione i smutne, że nie może już słuchać pięknej melodii. Do końca dnia stało nieszczęśliwe i z pochylonymi gałązkami. Nie cieszyło go już nic. Ani ciepło słońca, ani śmiech dzieci, ani szum wiatru. Nawet śpiewy innych ptaszków, których pełno słychać było w całym parku, nie przynosiły mu zadowolenia. Nikt i nic nie umiało poprawić mu humoru ani tego dnia, ani we wtorek, ani w środę. Lecz w czwartek stała się rzecz wspaniała, bo dziwny ptaszek znów się zjawił i usiadł na gałęzi. Kiedy mały śpiewak zaczął dziobkiem poprawiać swoje piórka, drzewko odezwało się do niego. – Cześć ptaszku, jak się nazywasz? – O! – ptaszek trochę się przestraszył. – Cześć, nazywam się Pawliczek, a ty jak masz na imię? – powiedział cichym głosem. – Ja? – zdziwiło się drzewko. – Jak ja mam na imię? – No, jak? – zapytał ptaszek. – No, ja nie mam imienia – stwierdziło drzewko. Nie masz imienia? Tym razem zdziwił się ptaszek. Więc musimy wymyślić ci imię, powiedział. Jakie byś chciał? Jakie? No, ja nie wiem jakie. Zmartwiło się drzewko. Może szumek? Zapytał ptak. Szumek? – O, jak ładnie! – ucieszyło się drzewko. – Szumek bardzo mi się podoba! – W takim razie od dziś będziesz się nazywać Szumek! – zdecydował z uśmiechem ptaszek. – Ja jestem Pawliczek, a ty Szumek! I ptaszek Pawliczek zaśpiewał radośnie, najładniej jak umiał, a drzewko Szumek wsłuchiwało się z przyjemnością w ten śpiew. Od tego dnia Pawliczek Codziennie przelatywał do Szumka, żeby mu śpiewać. Rozmawiali też o wielu ciekawych sprawach. Razem cieszyli się słońcem i piękną pogodą. Zaprzyjaźnili się i lubili spędzać wspólnie czas. Przyszedł jednak taki dzień, kiedy Pawliczek zjawił się z bardzo smutną minką i Szumek od razu poczuł, że to znaczy coś niedobrego. – Co się stało, Pawliczku? Zapytał o drzewko. Wiesz, Szumku? Zaczął ptak. O, robi się coraz zimniej. Niedługo skończy się lato. Nie będę miał co jeść. I zmarznę od mrozu i zimnych wiatrów. Powiedział smutno. Muszę lecieć do ciepłej krainy. Czy to daleko? Zapytał Szumek. Tak, to bardzo daleko, Szumku. Cicho odpowiedział Pawliczek. Czy to znaczy, że nie będziesz już do mnie przylatywał? zapytało drzewko. Tak, powiedział ptaszek. I nie będziesz już mi śpiewał? Znów zapytał szumek. Nie będę, powiedział Pawliczek. – I nie będziemy już sobie miło rozmawiać całymi dniami? – coraz smutniej pytał Szumek. – Nie będziemy. – równie smutno odpowiedział mu Pawliczek. I Szumek nie powiedział teraz nic więcej, bo nagle z jego oczu zaczęły kapać łzy i drzewko rozpłakało się. – Nie płacz, Szumku! – Pocieszał go ptaszek Zobaczysz, zima szybko minie A na wiosnę, kiedy zrobi się znowu ciepło Wrócę tu I będzie jak dawniej Będziemy razem rozmawiać I będę ci znów śpiewał Najładniej jak umiem Naprawdę? Rozweselił się Szumek Naprawdę? Zapewnił go Pawliczek I niedługo potem Pawliczek odleciał do ciepłej krainy A Szumek Zaczął na niego czekać. Pszczółki poszły spać i nie bzyczały już wesoło, a słońce świeciło coraz słabiej i krócej. Drzewku pospadały liście. Zaczęła się zima. Mijał miesiąc za miesiącem. Wiał mroźny wiatr. Czasem padał śnieg. Było pochmurno i szaro. Szumek im dłużej czekał, tym bardziej bał się, że Pawliczek już nie wróci. Wyobrażał go sobie tam, daleko, w ciepłej krainie, jak lata wesoło i śpiewa swoje piosenki w piękny, słoneczny dzień. Myślał wtedy, że musi być tam wspaniale i że Pawliczek na pewno już nie zechce do niego wrócić. I Szumek stawał się coraz bardziej smutny. Ale zima szybko minęła i wiosenne słoneczko znów zaczęło wesoło przygrzewać. Szumek widział co dnia, jak nowe ptaki wracają z ciepłej krainy i szukał wśród nich Pawliczka. I pewnego dnia wydarzyła się niespodzianka. Rankiem, kiedy Szumek jeszcze nie zdążył się obudzić, doszło do jego uszu znajome piękne śpiewanie. Tak! To Pawliczek wrócił. Siedział na Szumkowej gałązce i uśmiechał się do swojego przyjaciela. Witaj, Szumku, powiedział. Widzisz, wróciłem. Hurra! Zakrzyknęło ucieszone drzewko. Jak to wspaniale, Pawliczku! Od tego dnia Szumek z Pawliczkiem znów razem spędzali ciepłe, letnie dni. Kiedy na koniec lata żegnali się, i ptaszek leciał do ciepłej krainy. Szumek czekał na niego, niecierpliwie licząc dni.